To this one. Post Office. Post ironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną. Każdy czwartek o godzinie 22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 Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23. trzecia. Chociaż na skronie, na mój Nie pojąłem dlaczego, ale proszę Cię Nowym oczną gałkę Mechanicznie Podrażniał Nie pojawisz się raptem ten kształtny postęp Wyraźna Już nie zjawisz się Z winą w ramach Strzęgi ukojnej Więc chyba doprowadzę Do wiadomości bojowej i i Gdzieś pójdę na wojnę Daj zrozumieć, że czekasz, że nie wszystko stracone Czemu jednak zalegasz ciszą wciąż w telefonie? Nie dopinaj milczenia swego starym supełkiem Nie odwieszaj skupienia na przeszłości widełki Pustaw Canterbury, Adam Katolik. Dobry wieczór. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie... Właśnie nad nie wiem, jak to określić, szczerze mówiąc, ale no powiedzmy w uproszczeniu, że polskiemu krautrockowi albo rzeczom, które jakoś tam albo były, nie wiem, inspirowane krautrockiem albo gdzieś tam powiedzmy przypadkiem... Yy, przypadkiem yy, muzycy polscy, no... Że tak powiem, yy, osiągnęli podobne rzeczy, które yy, osiągnęli yy, muzycy w Niemczech Zachodnich yy, w latach 70. Yy, yy, yy, z góry mówię, że nie będzie SBB dzisiaj, dlatego że SBB już tyle audycji poświęciłem, że myślę, że yy, no już temat jest w swojej części wyczerpany. Yy, więc tym razem yy, posłuchamy sobie innych zespołów po jednym utworze od jednego zespołu y, sobie powybierałem różnych takich właśnie y, albo rockowo rzeczy, albo jakichś tam onirycznych, albo jakichś takich właśnie no, dziwnych. I jedną z takich rzeczy y, usłyszeliśmy na początek y, z Jana. To jest y, jeden z najbardziej oryginalnych chyba polskich zespołów, jakie słyszałem. Na pewno jeżeli mówimy też o latach 70., to nie wiem, czy nie najbardziej oryginalny, szczerze mówiąc. No bo SBB, choć y, Jestem w stanie Bronić tezy, że SBB było też bardzo Oryginalnym zespołem, ale jednak Tam do orkiestra I parę innych rzeczy było jednak jakimś tam Powiedzmy takim punktem wyjścia dla, dla Skrzeka, natomiast y, jeśli chodzi o Zdrój Jana to y, no, trudno mi powiedzieć, czy oni mogli Się inspirować, ponieważ ten utwór Zdroju Jana Który usłyszeliśmy przed chwilą Pieśń telefoniczna Pochodzi z 70 roku nawet hmm. nie wiem, jak to gatunkowo określić. Powiedzmy, że pewnie jakiś tam właśnie krautroko-protopunk, jakiś taki, ale taki. No. <grywki> hmm. Uznałem, że nie wiem, czy będę miał kiedykolwiek inną okazję, żeby o Zdroju Jana wspomnieć, więc dlatego uznałem, że do tej audycji hmm. do tej audycji tutaj to wrzucę. To jest zespół, który też oczywiście nic nie wydał w tamtym czasie Przepraszam, jedną rzecz wydał e, Pocztówkę dźwiękową Takie były wtedy rzeczy, pocztówki dźwiękowe I w 70 roku się ukazała Pocztówka dźwiękowa, e, kiedy będę żałował e, Te utwory właśnie nagrane Gdzieś tam na początku lat 70 e, Później na różnych tam składankach e, Zostały wydane W tym m.in. Piesień telefoniczna no i w trakcie dzisiejszej audycji będziemy sobie chronologicznie skakać Od Sasa do Lasa Też myślę, że brzmieniowo te utwory wybrałem dosyć zróżnicowane Ale gdzieś tam myślę, że mają jakiś jeden wspólny mianownik I uszeregowałem te utwory według ich długości Więc to powoduje, że, że lata będą bardzo różne Bo zaczęliśmy od właśnie nagrania z 70. roku Teraz 18, o 18 lat do przodu przeskakujemy, zespół UNRA, y, przez WR, R, tak jak ta organizacja y, Narodów Zjednoczonych y, ONZ-u taka była kiedyś, UNRA y, złap wiatr i y, no, parę słów więcej po utworze, y, również krótkim, y, ledwo przekraczającym dwie minuty. Zamiast chronić połite pusy, chwyć wiatr Zamiast patrzeć w twarz, chwaj, chwyć wiatr Zamiast chronić połite pusy, chwyć wiatr Zamiast patrzeć w swoją twarz Wejdą, wejdą, wejdą do mnie. Nie ma przesąs, wejdą Złap wiatr zespołu Un-Ra. I to jest, nie wiem szczerze mówiąc, czy mogę powiedzieć, że to jest krautrockowe. Jest to na pewno jakiś tam nieco bardziej, powiedzmy, eksperymentalny postpunk, na pewno. I to jest jedna z najciekawszych postpunkowych polskich rzeczy, jakie słyszałem. Mocno mi, się mocno mi się to kojarzy z King Crimson z lat 80. I wydaje mi się, że bardzo niewiele rzeczy innych e, polskich e, z tamtych lat, czy późniejszych rzeczy byłbym w stanie wskazać, które gdzieś tam King Crimson lat 80 się e, inspirowały, więc w Polsce wydaje mi się, to jest dosyć rzadka inspiracja. Jeżeli, jeżeli ktoś w Polsce się King Crimson inspirował, to tylko tymi pierwszymi płytami z z Gregiem Lake'iem, czy Łetonem. Czy, czy, czy no i... Ten utwór z kolei ukazał się, generalnie jeśli chodzi o zespół Unora, to była też taka efemeryda, która tam przez 2-3 lata istniała, w drugiej połowie lat 80 to był zespół, który pochodził z Trójmiasta i był elementem gdańskiej sceny alternatywnej razem z apteką i bielizną, to są oczywiście dwa najbardziej znane te zespoły, ale jeszcze tam były wakacje w Rzymie, latająca maszyna do szycia, szelest spadających papierków, pancerne rowery, to wszystko były zespoły, które gdzieś tam mm, No bardzo No fajnych nazwach Które w latach 80 Właśnie się wywodziły z Gdańska Czy generalnie z, no, z Trójmiasta No i y, Ton w 88 wydał Taką składankę właśnie Gdynia y, Gdzie y, tam właśnie się Znalazły utwory y, Debiut Bielizny zdaje się Miłość w Jugosławii. Dwa utwory apteki też chyba debiutanckie Synteza i A y, y, Pancerne Rowery. No i miały też utwór tam. No i właśnie yy, też jeden utwór tej Unery się znalazł. Jeszcze drugi utwór Unry yy, na innej składance. Też z 88. Poltonu pod tytułem Fala 2 się pojawił i tyle. Niestety tylko te dwa utwory to jest jedyne, co pozostało po, po tym zespole. A szkoda, bo to mówię jedna z najciekawszych postpunkowych rzeczy takich około postpankowo, nie wiem, krautrockowych powiedzmy, które, które słyszałem. I teraz cofamy się do 71 roku, czyli ile? 17 lat, tak? Wstecz? A nawa, utwór, widzieć więcej, który rozpoczyna, putę korowód. jeździ więcej. Zespołu Anawa, tak naprawdę to jest. Można powiedzieć celowy utwór. Marka Jackowskiego gitarzysty. No To jest utwór, który otwiera korowód, ten album. No co jest ciekawe, bo korowód to jest ten album. No najbardziej znany bez wątpienia. Płyta Anawy. I grachuty. Gdzie są te wszystkie największe przeboje. Grachuty, tak, yy, których nie znamy się od zapomnienia. Yy, a jednocześnie no, tego typu rzeczy też są na tej płycie. Także yy, no, jak widać no, atmosfera gdzieś tam tej takiej kosmicznej muzyki. Yy, atmosfera tamtych czasów gdzieś tam Anawie też się jak widać udzieliła. Zresztą na bazie, ona, yy, Anawy powstał Osian, który też no, tego typu takie psychodeliczne-folkowe rzeczy eksplorował. No i to właśnie Tutaj tej audycji dałem, ponieważ No to też mi się mocno kojarzy z jakimiś takimi No jeżeli krautrokowy zespół Grał coś bardziej folkowego, to tak bardziej Brzmiało, nie wiem, a Mondiul y miał y Tego typu utwory Na płcie Yeti na przykład y Nie wiem Jakieś tam y organizacja, On tak, no tam było gitary No ale tego typu klimaty, tak Takie no bardzo, bardzo psychodeliczno-folkowe Hmm, też były eksplorowane przez y, niemieckie zespoły na przełomie 60-70 lat. No i cóż, no, y, przechodzimy do, w pewnym sensie wracamy do 1988 roku i do właśnie tej składanki tonpresowej, y, do składanki tonpresowej y, gdynia gdzie mamy właśnie wspomniany już utwór Apteki a, AAA znaczy a, a, tak się nazywa trzy wielkie litery A z trzy kropkiem no też mocno z Kropdrogiem mi się kojarzy ten utwór taki bym powiedział synteza to też jest fajny utwór znaczy on się pojawił na jednej z późniejszych płyt ale już w nieco innej wersji, takiej bardziej spokojnej, bym powiedział, to wersja tutaj na, na Gdyni jest taka wersja syntezy. Jest taka, no taka niemalże sugejzowa, bym powiedział, co jest naprawdę też sporym osiągnięciem, wziąwszy pod uwagę, że to jest 88 rok, jeszcze w 87 nagrywane w Polsce. W czasach, kiedy sugejz, no gdzieś tam właśnie się rodził dopiero. Także, no cóż, no, to taki banał dziennikarski, no ale też jakoś to jest tam... Yy, no albo wyprzedzające swój czas albo no powiedzmy yy, no nie będące z tyłu tak yy, w stosunku do ówczesnych tam światowych trendów w alternatywnej muzyce no ale my sobie posłuchamy utworu a zamykającego tą składankę yy, taki no, no bardzo mocno kosmiczny utwór Apteka, a ze składanki Gdynia. No, dosyć niesamowity utwór. Mi yy, się kojarzy trochę z Asha Temple. Yy, z, tylko, że powiedzmy w bardziej takiej, no. No, w takiej yy, nazwijmy to skompresowanej, tak? Czy takiej skróconej yy, wersji. Ale przez to można powiedzieć, że bardziej treściwej. Yy. No, bardzo ciekawa rzecz, też jakieś takie dabowe rytmy są w jednym momencie, też właśnie tak w trakcie, teraz już mi to do głowy, że to może chodzi o w tym tekście, tam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, to może chodzi o czterech jeźdźców apokalipsy, tak sobie wymyśliłem, ale możliwe, że nie, możliwe, że to jest po prostu, no, bezsensowny tekst, znaczy po prostu tutaj Kodym, tak, uznał, że no, to jest... Że wokal tu po prostu w tym utworze, tego typu utworze kosmicznym Będzie słyszał jako następny instrument i po prostu będzie śpiewał jakieś tam losowe rzeczy yy, A teraz czas na coś, co yy, no jest yy, Bardziej już elektroniczne, bardziej Ambientowe, czy nie wiem Dark ambientowe IDM-owe może nawet trochę, ale też yy, yy, Trochę mi się to kojarzy Z yy, yy, z tymi bardziej elektronicznymi, ambientowymi, krautrukowymi rzeczami, pokroju klaster czy, czy harmonii. Yy, muzyka z Poradnika Uśmiechu. Wiktor yy, Stribok, który no już kilkanaście lat temu rozpoczął tę serię na YouTubie. Poradnik Uśmiechu no, do, wywołał dosyć duże, powiedzmy, poruszenie w polskim i nie tylko polskim internecie. To, to się dosy, dosyć szeroki mechem biło też yy, w innych krajach. No i Wiktor e, Stribok, czyli no, twórca całego tego projektu, nazwijmy to, e, odpowiada też za muzykę. No i e, on tę muzykę opublikował. E, i co ciekawe, choć ta muzyka może się kojarzyć z jakimś właśnie Borców Kanada i fx czyli bardziej takimi IDM-owymi, ambientowymi rzeczami, to Wiktor Strybok w jednym wywiadzie wspomniał, że w momencie, kiedy w 13, 2013 zaczynał robić Poradnik Uśmiechu i komponował tą muzykę, to nie znał za bardzo Borców Kanada ani FX-tuna, raczej właśnie też główne inspiracje to były też, jak wspomniał, lata 70., rok progresywny, Brian Ino, Kraftwerk, więc no myślę, że mogę to zakwalifikować, że jakoś to się kwalifikuje do tej mojej dzisiejszej audycji. Utwór Nowe Przebudzenie sobie usłyszymy właśnie z ścieżki dźwiękowej do Paradnika Uśmiechu kompozycja Wiktora Triboga. Wiktor Stribok i Nowe Przebudzenie, ścieżka dźwiękowa z Poradnika Uśmiechu, yy, czyli no powiedzmy elementu, nazwijmy to nie uniwersum czy, czy, czy no czegoś, co się pojawiało na kanale Kraina Grzybów utwór akurat y, bardziej nawet niż Skrajną Grzybów mi się kojarzy z y, też bardzo fajnym youtuberem y, polskim Kaspirem, który z swego czasu nagrał już parę lat temu y, taki iceberg o polskim YouTubie i tam właśnie y, przez porączeń tego filmu właśnie w tle ten utwór, dokładnie ten leci, Nowe Przebudzenie i y, no ogólnie klimat y, tamtego filmu no, nie, nie jest aż tak odjechany może jak y, Paradnik Uśmiechu czy w ogóle cokolwiek, z co Krajna Grzybów zrobiła, ale... Yy, no są tam takie oniryczne elementy, takie korowe no, tak? W, tych, w tym filmie Kacpira, czy w ogóle w twórczości Kacpira. Yy, no i. Cóż, yy, teraz będą dwa takie, no długie utwory, już yy, po kilkanaście minut na koniec. Yy, I zaczniemy sobie od kultu. Od kultu. Yy, czyli zespołu, no, do którego mam wielki sentyment, aczkolwiek mój stos, znaczy, no, wybitnie nierównego i to może kiedyś w ogóle poświęcę audycję na temat kultu i będę mógł tutaj yy, rozwinąć myśl. Teraz tylko powiem, że posłuchamy moim zdaniem no, mojego ulubionego, zdecydowanie ulubionego utworu kultu, yy, utwór Tan z albumu Spokojnie, też 88 rok, jakoś tak wyszło, że 88 rok jest tutaj mocno reprezentowany w dzisiejszej audycji. No, mocno, bardzo mocno z krautrokiem kojarzącym się utwór. zespół Kult Album Spokojnie i mm, no cóż, przeskakujemy znowu o 30 lat y, do przodu czyli rok 2018 i no też kilkunastominutowy utwór polskiego zespołu y, też z Trójmiasta, tak się składa Lonker Z y, utwór y, Lilian Gisz nawet z albumu One Eye Sees Red yy, No i to wszystko Na dzisiaj dziękuję za uwagę I do usłyszenia za tydzień